Dzisiaj audycja Kadr Ciwoko. Dzisiaj odcinek 65. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak to ja. To ty. Zaczynamy od e, informacji smutnej, chociaż dla niektórych e, można powiedzieć, zauważyłem tak przynajmniej, że jest to szok, że Steve Ditko zmarł tak dopiero teraz. O. E, e, dobra, to, to, zab, to zabrzmiało bardzo... Ch chodzi ci o reakcję w stylu, że to on jeszcze żył. Tak, dokładnie. To, wiem, że to, co teraz powiedziałem, zabrzmiało dość, dość źle, ale o to mi właśnie chodziło, że pojawiła się informacja, Skiv Ditko zmarł, a ludzie, to on żył, naprawdę. No a tymczasem właśnie chodzi o to, że Skiv Ditko mm, był już bardzo mocno wycofany, jeśli chodzi o przemysł e, komiksowy i on od wielu lat się nie udzielał praktycznie, nie jeździł na żadne festiwale. Nie, na jakieś imprezy komiksowe się nie fatygował. No zresztą, co tu dużo mówić, 90-letni człowiek, prawda? W, no, no to z, z momencie, zdecydowanie. W momencie swojego zgonu. Widziałeś ten, e, taki w internecie był rzucony filmik ze Stanem Lee jak podpisywał komiksy? E, niedawno to było jakoś i któryś tam z pomagających mu e, musiał mu czasem podpowiadać jak ma napisać. Nie, nie widziałem. Znaczy wiesz, wiesz, dla mnie to jest przerażające, że mm, jakby ta machina mm. e, popkulturowa jeszcze cię wykorzystuje jak już dawno powinieneś mieć czas tylko dla siebie i na jakiś odpoczynek. No i inna rzecz, że niektórzy mają parcie na szkło, A, ale w pewnym momencie, w sensie wiesz, jakby wydaje mi się, że trzeba z, trochę z taką staro starczą, kurde brzydkie słowo, e no z pewną godnością w pewnym wieku, nie? Mm -hmm. Że już lepiej się w pewnym momencie nie pokazywać. No jest w tym, jest w tym trochę, trochę racji. Natomiast Steve Ditko, urodzony w 1927 roku. Jak wspomniałem, zmarł w wieku lat 90 i pół. To ten sam rocznik, co moja babcia. No niesamowite, że można <gryw> tak długo żyć, prawda? Nie, dla mnie to jest po prostu kosmos żyć 60 lat, a co dopiero 90, ja sobie nie wyobrażam siebie w wieku lat 60, a co dopiero, ło, jeszcze więcej. Natomiast Steve Ditko, czy kojarzycie Steve'a Ditko? Możliwe, że kojarzycie. W sumie całkiem, całkiem znany <grych> artysta, rysownik, no tam parę rzeczy zrobił w, w swoim życiu, prawda? No więcej niż jedną zdecydowanie. Dokładnie. No i pracował też w najlepszych czasach nie? dla superbohaterów z mistrzem Kirbym. Tak, Steve Ditko już debiutował z tego co tutaj widzę w roku 50, 1956 no ale zdecydowanie tą największą sławę przyniósł mu DMA Link Spider-Man który w, którą tą postać współtworzył ze Stanem Lee chociaż Stanley mógł o tym zapominać momentami. Robimy to co Stanley, czyli rozmawiamy o Stevie Ditko a schodzimy na Stan Lee więc Dokładnie. Nie, więcej nie padnie mam nadzieję to dobrze dobrze postaram się. W każdym razie Ditko zilustrował ilustrował pierwszych 38 zeszytów tej pierwszej najbardziej legendarnej serii The Amazing Spider-Man. Oprócz tego zilustrował całą masę innych komiksów, głównie dla Marvela, ale także i dla DC. Dla DC wsławił się stworzeniem takich postaci jak na przykład Hulk and Doe, czyli no dobra, teraz ten serial Titans przypomni o, o tych postaciach, które zostały już troszeczkę zapomniane, ale jeszcze Captain, Captain Eight Atom. No i stworzył też Creepera, którego ja bardzo... E, lubiłem tak, i, i pierwszego Questiona, którego z kolei ja bardzo lubię, mm -hmm. więc tych postaci stworzył w Marvelu, oprócz Spider-Mana jeszcze współtworzył także Doktora Strange'a, więc tych postaci ma na swoim No i do, koncie... Doktor Strange też jest bardzo klasyczny z tymi zewnętrznymi wymiarami, znaczy z zewnętrznymi, z tymi innymi wymiarami, które były bardzo mm, kwasowe w wielu, wielu momentach, co w filmie nawet się jakoś udało oddać. Tak, tak, to jest bardzo... Bardzo fajna postać, jeśli, jeśli o to chodzi. Myślę... Stworzył też w, w lepszym uniwersum mm -hmm. Blue Beetle. Tak, tak, to, to tutaj... Damian mu tam pokłony Je... był. Tak, po jeden z naszych kolegów pewnie mocno przeżył odejście z Ditko. I co tutaj jeszcze mogę, mogę możemy powiedzieć? Dostał się do Jack Kirby Hall of Fame w 1990 roku, natomiast do Will Eisner Hall of Fame 4 lata później i jak najbardziej zasłużone wyróżnienia. No i jakie Steve Ditko miał wpływ na dzisiejszy rynek komiksowy? Bardzo fajnie podsumował Patrick Zir Zircher, który um, możecie go kojarzyć z rysowania Action Comics DC Odrodzenia. On na swoim Twitterze napisał takie zdanie, że często, w rynku, często na, na rynku komiksowym słyszy się rysownik, słyszy coś takiego zdania w stylu narysuj to, ale bardziej w stylu Ditko. No i skoro naz, twoje nazwisko stało się nie, niemalże stylem rysowania czegoś, no to pokazuje jak wielki miałeś wpływ na dany rynek, na no, Ditko ewidentnie ten wpływ ogromny miał i no cóż... Szkoda, że zmarł, ale dożył sędziwego wieku i pamiętamy. Będziemy pamiętać. Zauważyłem, oczywiście wiadomo, gdy jakiś bardzo znany człowiek umiera, to nagle się okazuje, że strasznie dużo rzeczy można o nim kupić. I bardzo mi się spodobało, wpadło mi w oko, ale chwilowo jestem biedny i mnie nie stać. Wydane swego czasu przez DC Comics oczywiście. Dwa tomy zbierające wszystkie prace Steve'a Ditko dla DC Comics. Mm -hmm. I myślę, że bardzo fajna rzecz. Być może się nawet zaopatrzę. Jeżeli nie wiem, napadnę na kogoś i ukradnę mu pieniądze z portfela to, to może to będzie całkiem niezły pomysł, bo nie wiem czy zauważyłeś. W przypadku Jacka Kirby zresztą było bardzo podobnie, że Znacznie większe zasługi Ditko miał dla Marvela, ale DC go jakoś fajniej uhonorował jeszcze za życia swoją drogą, bo y, Kirby pamiętasz jak była rocznica urodzin Kirby'ego to DC wy, wypuściło masę wydań zbiorczych z jego pracami. No, a Marvel dwa zeszyty czy tam trzy zeszyty i w sumie kto to jest dla Kirby? Oby ze Steve'em Ditko nie było podobnie. Mogliby wznowić jeszcze jedną pracę Steve'a Ditko? Ponieważ Steve Ditko e, w latach 80. E, zrobił kolorowanki z transformerów. O, to by było całkiem spokój. Na oficjalnej tej, znaczy na oficjalnej na, e, Wikipedii Transformerów możecie przeczytać o Stevie Ditko, że mm, podobno był znany z czegoś tam od komiksów, ale robił kolorowanki z transformerów i nienawidził Winsa kolety który był y, inkarem Jacka Kirby'ego bardzo długo. Tak, tak. O winsie kolecie było mm, poświęconych parę akapitów w książce Mordobicie, o której było wspominane jakiś czas temu i z tego co kojarzy, w niezwykłej historii Marvela też, też było o nim wspomniane. Więc... Jak przejdziecie na stronę Vince'a kolety, jest napisane, że Steve Ditko go nienawidzi. Okej, okay, spoko. Natomiast z innych e, newsów tutaj widzę, że została zapowiedziana rzecz, która Cię bardzo cieszy z rzeczy amerykańskich dzisiaj będziemy o zapowiedziach mówić. Mianowicie nie wiesz o co chodzi. Podpowiem ci 3 październik Dark Horse. 7 zeszytów. Nowy Umbrella Academy. Tak Tak, to faktycznie byłem w szoku. Po ilu? 8 Oś, latach się doczekaliśmy. Trochę się pomyliłem. No. doczekaliśmy realizacji Doczekamy się realizacji zapowiedzi. A tutaj z tego, co czytam, to, to prawie 10 lat temu pierwsza zapowiedź została ujawniona. No i co? Umbrella Academy e, z pod tytułem Hotel Oblivion, siedem numerów. Autorzy: oczywiście Gerard, Gerard Way i rysunki Gabriel Ba. No i wspaniale. No i wspaniale. Czekamy wciąż na polskie wydanie tego komiksu. <śmiech> Zapowiedzian... Znaczy, ja nie czekam, bo mam. Więc... <śmiech> Zapowiedziane jakiś czas temu przez bardzo fajne wydawnictwo. Dobra, dobra. To jest tak samo, wiesz, nie, nie każdy jakby tak by ktoś nas słuchał. Eee, nie każdy z... sobie zasłużył na czas antenowy, więc. Okej. Okay. Natomiast e, gdybyś tak wspomniał, bo podejrzewam, że nie każdy mimo wszystko kojarzy Umbrella Academy, o czym to w zasadzie jest. Tak w paru słowach. To znaczy w, z Umbrella Academy e, o czym jest, bardzo spłaszcza tą historię i dopiero przeczytanie jej całej e, odkrywa większość rzeczy, jest o drużynie dzieciaków, które posiadają specjalne moce, ale jest to jedno z tych kilku ciekawszych ujęć podobnych tematów w komiksach. Nie jest to taki typowy X-Men, Avengers i tak dalej. Bardzo fajne postacie z bardzo ciekawymi mocami bardzo często, czy rzeczy, które naprawdę zapadają w pamięć, jak White Violin. Ona była niesamowita, ta pomalowana na biało, wyglądająca jak skrzypce. Mówisz do kogoś, kto, to jeszcze nie, kto tego komiksu jeszcze nie czytał. Ty nie czytałeś Umbrella Academy? Nie, ale to na drobie. A to ja ci mogę pożyczyć. No to fajnie. Bo to, to... rany, naprawdę? To... Naprawdę, to jest na mojej liście wstydu rzeczy, których jeszcze nie przeczytałem. Ale to takiej poważnej liście wstydu, nie, no. nie takiej kupce wstydu jak każdy mamy, tylko taka, nie, wiesz, to... to już jest taka lista przypałowa, że, tak, tak, że jest, tego, tego nie znasz. To jest zdecydowanie na liście przypałowej. tak. Bucze. Ale Cię zdziwiłem. Ale okej, no rzeczywiście, to teraz jestem zaskoczony. Wie, więc razem z Krzyśkiem powinniście, powinniście przeczytać. Ja jestem ciekaw, co też Krzyśek będzie sądził o tym komiksie w takim razie. Bardzo fajne podejście do, do tego tematu. Bardzo dobra fabuła z taką właśnie fajną domieszką Gerarda Weya, którą, no jeśli podobał Wam się Doom Patrol, to Umbrella Academy jest troszkę mniej. Oderwana od rzeczywistości, ale dalej jest e, mocno zakręcona. Dla, dla mnie, wtedy, kiedy czytałem Umbrella Academy, to był taki hmm, przystępniejszy Grant Morrison. Okej, okay. fajnie. Mm -hmm. je, jeśli chodzi o to zakręcenie. A rysunki, które tworzy Gabriel Ba, są zawsze cudowne. I czy to byłby. No, wiadomo. Zapomniałem tytuł najlepszego Tripper? komiksu. Dziękuję. Czy byłby to Day Tripper, który mi się sprawdza, czy ktoś jest dobrym człowiekiem? Czy to jest cokolwiek innego? Gabriel ba zawsze, zawsze spoko. Ja o Umbrella Academy to może coś powiem w jednym z kolejnych odcinków, zwłaszcza, że z tego co widzę, pod koniec tego roku mniej więcej powinien się ukazać serial z Netflixa, pierwszy sezon. To możemy sobie tak o, trochę opowiedzieć o tym wtedy więcej. Okay. I tutaj z tego co widzę jedną z głównych ról będzie grała Ellen Page. Ellen Page którą Wszyscy lubią Ellen Page. Tak, Kojarzę ją z którejś części X-Men tych filmowych tych wcześniejszych. Ona chyba zagrała Kitty Pryde w tym, w tym nieudanym w tym nieudanym ostatnim bastionie. Możliwe. Więc okej okay, no to sobie z przyjemnością sprawdzę ten komiks i też jestem wstępnie zainteresowany w takim razie yy serialem. Natomiast są też inne zapowiedzi, a w zasadzie takie bardzo, bardzo szybkie zapowiedzi. Przejdziemy na momencie do wydawnictwa Image i komiksu Daj, Daj, Daj. Jakkolwiek, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiał. Daj, Daj, Daj zostało zapowiedziane dzień przed swoim ukazaniem się. I to jest pierwszy taki przypadek w historii drukowanych komiksów, bo przypa w przypadku premier cyfrowych to jest dość często spotykana e, praktyka, natomiast w przypadku komiksów drukowanych zapowiedzenie we wtorek tytułu, który się ukaże w środę tego samego, ty, tego samego tygodnia, no to jest coś, coś zupełnie nowego. Zastanawiam się, jak wyglądała w Stanach skrzynka mailowa przeciętnego sklepu z komiksami, jak się fani dowiedzieli, że Jutro coś wychodzi, czego nie będą mieli w swojej teczce. Właśnie to jest, to jest dla mnie takie dość ciekawe i mm, jestem ciekaw, jak to wypadnie, koniec końców, ze względu na to, że wiesz jak działają amerykańskie sklepy komiksowe. Tam 95% klientów to są ludzie, którzy przychodzą i zamawiają w preorderach i w reorderach tak zwanych, mm -hmm. tak? No to ciężko jest skle i sklepy na podstawie zamówień. Czytelników, klientów zamawiają od Dajmonda. Mhm. Więc z reguły biorą tam plus jakieś tam 10% no, żeby leżało, rzeczy, żeby no. coś leżało na półce, żeby jakaś osoba z ulicy weszła, kupiła i tylko sporadycznie, jak na przykład są przemuszani przez jakieś wydawnictwo, albo pokaże się jakiś super, super, duper, ultra rzadki wariant, to zamawiają coś więcej. I komiks, który. W sumie nie wiedzą, czy on się sprzeda, bo jest to z jednej strony Robert Kirkman, więc nazwisko ok, ale z drugiej strony. No, jest to Robert Kirkman. No, ale z drugiej strony, na przykład, Outcast wcale, nie, wcale się nie sprzedało jakoś rewelacyjnie, ten, ten pierwszy numer. I no jest pytanie, czy zamówić tak w ciemno, nie? 100 sztuk, 1000 sztuk i nie wiem, na przykład zostać później z połową nakładu i do przemielenia. to jest, to jest wiesz, ryzykowne to... i obawiam się, że wiele sklepów mogło podejść do sprawy w sensie tak, z ostrożnością. To bardzo jest znana, mi, znany mi dylemat, jak e, pracowałem jeszcze w sklepie z grami, e, kiedy przed premierą trzeba było bardzo potężnie się zastanowić, czy to jest premiera, która jest warta kupowania w dużej ilości, bo się sprzeda i oczywiście są rzeczy, które nad którymi się nie musisz zastanawiać, czyli GTA czy Fifa, bo to i tak zejdzie zawsze. Mm. Natomiast możesz się trochę przejechać lata temu, to jest dobra, do, do, dobra historia. Alien Colonial Marines. Z jednej strony Alien, więc legenda i mnóstwo osób, które jeszcze pamiętają AVP na PC-tach i tak dalej, mm. i tak dalej. No to była fajna kiedy... Ale to wyszło takie gówno. Rany, to był dramat. Baliśmy się, że na następny dzień ludzie będą to zwracać masowo. Mhm. I powiem ci, że e... dwa lata po premierze chyba dystrybutor się tego pozbywał i chyba wyprzedawali to po 9 złotych czy coś takiego. A to u was tam w twojej byłej pracy można było zwrócić grę, bo, mój, bo ci się nie podobało? Nie, ale dużo osób tak myślało. Aha, okay. Przecież to oczywiste, panie, ty śmieciu sprzedawca. Po jednej stronie jest ekspedient nie mylić z ekspertem, a po drugie jest lada co? Proszę potwierdzić pin, potwierdzam. <głos> natomiast <głos> natomiast <głos> daj, daj, daj. E, jeszcze tylko tak szybko wspomnę. Pisane przez Kirkmana, ale współscenarzystą jest Scott Gimple, który jest producentem i scenarzystą serialowego The Walking Dead, więc. E, zawsze mnie zastanawiają e, współscenarzyści, bo jeśli czasem. Mm, Czasem ich rola jest oczywista, jak masz na przykład kogoś, kto nie jest scenarzystą, ale jego nazwisko przyciągnie ludzi i, i współscenarzysta ppp. No hmm. to sobie, aha, no dobra. Czyli ten mówi, jaki ma pomysł, a tamten to przerabia na scenariusz, znając życie. Dokładnie. A, ale no nie wiem, jak to jest ze, ze współscenarzystami. E, jak bardzo Kirkman jest tutaj nazwiskiem, które jest potrzebne, a tamten po prostu chciał to wydać. Być może jest to właśnie tak jak było w przypadku TF of Tiefs, gdzie Kirkman był pomysłodawcą całej serii. A scenarzyści, którzy się zmieniali początkowo tam co, co każdy story arc, a później był jeden stały, e, który doprowadził serię do prawie samego końca. Myślę, że do upadku. No e, No, oni po prostu, tak jak mówisz, przepisywali na scenariusz pomysły Kirkmana. Tam, on tam rzucał jakieś punkty zwrotne, oni robili z tego historię. Więc być może jest tutaj, jest tutaj całkiem podobnie. Natomiast za rysunki odpowiada Chris Burnham, którego można znać z Batman Incorporated, czy z Nameless, czy z paru innych też całkiem, no to ładne rysunki. całkiem niezłych tytułów różnie z kolorowaniem dla mnie było ale no tutaj za kolory będzie od, odpowiada Nathan Fej, Fejrban i to jest nazwisko które się przewija przez parę tytułów z Imidzu, ale jakoś tam nie zapadł mi szczególnie mocno w pamięć no i ten tytuł z, pojawił się w sprzedaży w ubiegłą środę no i jestem bardzo ciekaw jak, jak zszedł z tego co widziałem w, komenta w komentarzach po internecie no, zainteresowanie było. Tylko ciekawe, jak bardzo duże. Ostatnio też y, premierą Image była ta nowa, nowa seria rysownika Czu, prawda? Mm -hmm. y, Farm. Farmhand. Y. Farmhand. Farm Farm to, to mnie ciekawi, muszę sobie cyfrówkę kupić, zobaczyć, jak to, jak to tam będzie wyglądało. Takim? Nie wiem, czy czytałeś, czy... Nie, jeszcze nie. Pewnie ktoś wyda w Polsce i tyle będzie skupiało cyfrówek. Oby, oby tak było. Chociaż. Y chociaż zobaczymy oczywiście mm -hmm. jak to będzie. Natomiast kolejny taki news z USA i to już będzie e, ostatni, o którym wspomnimy, jest e, Eris, e, Eric Esquivel, czyli scenarzysta jednego z zapowiedzianych w tym restarcie Vertigo komiksów o tytule Border Town, napisał ostatnio na jednym z portali społecznościowych, że nie przyjedzie na San Diego Comic Con ze względu na to, że grożono mu śmiercią, a grożono mu śmiercią za to, że jest jest. i tutaj no właśnie nie wiem dokładnie o co chodzi, że, o co chodzi że z, tymi, z tymi groźbami, gdyż jest to Amerykanin co prawda latynoskiego pochodzenia ale Amerykanin urodzony w USA jest to nie wiem pracuje, płaci podatki w USA i jego największą w cudzysłowie winą jest to, że będzie pisał komiks o Meksykanach i to jest powód, żeby komuś grozić Trochę tego nie kumam ale no, Stary, to, można komuś to, grozić dlatego jest, że postać którą grasz w filmie ci się nie podoba No to, to jest właśnie kolejny taki przykład patologicznej bardzo sytuacji i mm, smutnej godnej tylko i wyłącznie potępienia. Ja mam nadzieję że mimo wszystko scenarzysta ten się pojawi na San Diego Comic-Con, ponieważ Border Town jest jedną z tych zapowiedzi w, w Restarcie Vertigo która mnie cokolwiek interesuje mm -hmm. na, na chwilę obecną, więc w sumie chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na San Diego Comic Con jednak bądź co bądź strasznie dużo ujawniają ciekawostek czasem a nawet aż za dużo, ale mm, by, jestem, jestem bardzo ciekaw tego komiksu. Ale zobaczymy jak to będzie. Eric Eskivel to jest nazwisko może niezbyt szczególnie mocno kojarzone, ale on ma na swoim koncie te scenariusze do takich tytułów jak Adventure Time, jak G.I. Joe czy Sonic the Hedgehog, więc trochę tam już doświadczenia ma, i wydaje się, że ten komiks w Vertigo to będzie takiego dotychczas najbardziej ambi ambitne przedsięw przedsięwzięcie. No i z zapowiedzi wygląda to całkiem spoko. Niemniej takie groźby są żałosne. Ja ogólnie takie podejście jest żałosne i godne pogardy. I... I właśnie to teraz <laughs> okazujemy ty, tymże osobom. Jakbym miał możliwość, to bym napluł w twarz osobie, która to napisała. Okay. Proszę adres tu, wyślę mu w <laughs> paczce. Później <laughs> FBI pewnie to. Może tak być. Natomiast co my tutaj mamy za komiksik, o którym chcielibyśmy wspólnie coś powiedzieć? Chcielibyśmy wspomnieć o nowej produkcji polskich twórców, która jest... Yy która ma wymiar międzynarodowy można powiedzieć. Tak, jest to a webkomiksem, webkomiksami jakoś szczególnie często się tutaj nie zajmujemy. No, chyba tak naprawdę tylko jak Inznery sprawdzamy, co było, co, co, co dostało Inznera no, Zatem. Za był jeden odcinek, w którym trochę więcej o tym mówiliśmy. Pamiętam, że wspomnieliśmy też o reaktywacji e, Losuksa, mhm. swoją drogą to się dalej ukazuje i w sumie. E, Pogłoski o śmierci tego projektu były mocno przesadzone, ale przejdźmy do e, kolejnego właśnie nowego projektu Henryka Glazy i Łukasza Kowalczuka. Mm -hmm. Jest to The Underhawks. Tak, bo ty znacznie ładniej wypowiesz ten, wypowiesz ten tytuł. Na razie dużo nie ma ujawnione. Mamy zdaje się trzy strony chyba, że przegapiłem czwartą. Czytałem też materiał prasowy, który dostaliśmy od Łukasza, więc tam mieliśmy 9 stron, wiesz, to... Aha, to fajnie. fajnie I że to mi... było to, co było na Gdaku do dostania. To fajnie, że mi powiedzieli, że to dostaliśmy, dziękuję. Ty, Pietr, przecież masz też dostęp do tego maila. To... Nieważne. Mi trzeba mówić takie rzeczy. Henryk jest znany z te, między innymi z tego komiksu Tylko Spokojnie, który został wydany w zeszłym roku i był bardzo fajny. Łukasza Kowalczuka myślę, że w ogóle nie trzeba nikomu przedstawiać. Natomiast jeżeli trzeba, to nie wiem, co robiliście przez ostatnie 64 odcinki naszego Właśnie. podcastu. Bo jest całkiem możliwe, że wspominaliśmy o Łukaszu w każdym z nich. No i bardzo ciekawy byłem tego wspólnego ich projektu. Jak się okazało, przeczytałem tylko jedną trzecią tego, co mogłem przeczytać. Ale znaczy przeczytałem to, jest komiks, który nie ma dialogów pisanych. Ale miał onomatopeję, więc tak. coś musiałeś przeczytać. Tak, tak, tak. I y, o, czym, o czym jest, o czym będzie The Underhawks? Komiks będzie o przyjaźni i o przemocy Piękne, i o przygodzie. P Piękne połączenie. PPP. O, wszy o wszystkim, co tak naprawdę tylko potrzebujesz, żeby się dobrze bawić. Narysowany bardzo fajnie y, w stylu Henryka, ze scenariuszem y, Łukasza, który no, da, się, da się odczuć, że, że Łukasz... Y, pisał scenariusz. E, bardzo mi się podoba przekazanie mm, tutaj ikonami tego czy się ktoś, co, coś komuś podoba, e, czy nie albo ewentualnie kto kogo szuka e, fajnie przykuwa uwagę do komiksu. Pojawia się pizza, więc automatycznie jestem kupiony, bo każdy komiks który posiada pizzę od razu, od razu ma plus jeden e, i bardzo doceniam e, Zawsze tworzenie takich światów, gdzie są postaci, które jakbyś chciał to analizować, to byś uznał, że nie pasują, jak na przykład ten, ten gość, który jest w stroju takiej wielkiej małpy mm -hmm. y i nie wiesz, co on tam robi, ale Bam. wiesz, że jest częścią tej grupy i przestajesz to podważać po prostu. Mm -hmm. No ja tutaj, skoro już perfekcyjnie się wyłożyłem, przyznając się, że przejrzałem, przeczytałem tylko te trzy... Przeczytałeś to, co jest w internecie. Tak, przeczytałem to, co jest w internecie. To ja może tylko tak dopowiem, że wstępnie mi się to na razie całkiem, całkiem podoba i w przeciwieństwie do paru innych komiksów internetowych, tutaj będę się naprawdę bardzo mocno starał śledzić na bieżąco, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to jest fakt, iż ten komiks można wspierać twórców można wspierać na dwa sposoby jeden z nich to jest Patronite oczywiście i tutaj nie zaglądałem dokładnie jaka tam kwota już jest, ale jaka by nie była, zachęcamy do tego, aby była większa. Ostatnio jak patrzyłem było 50 zł mm -hmm. jakby standardowego znaczy tego comiesięcznego wpływu no i plusy są też takie, że osoby, które wspierają Będą miały 65 zł, obecnie kiedy to nagrywamy. I jest tak, że 5 zł za miesiąc to dostaniecie podziękowania w drukowanej edycji komiksu, premiera planowana w 2019. Mhm. Za dyszkę macie dostęp do nowych epizodów dwa dni przed premierą i to samo co wcześniej a w 15 ziko za miesiąc e, materiały bonusowe raz w miesiącu szkice, teksty, ciekawostki no i wszystko co, co wcześniej oczywiście oczywiście i to jest jedna, jedna, jeden, jedna platforma gdzie można wspierać twórców ale jest też także coffee.com mhm. to jest rzecz którą, z którą pierwszy raz się spotkałem więc nie wiem dokładnie jak to działa no ale wydaje mi się że Patronite jest tym polskim, polską platformą do wspierania te, tego komiksu, a Kofi jest tą taką międzynarodową, skoro wspomnieliśmy już o tym, że to jest projekt na cały świat, ogólnoświatowy, a nie tylko tam po, po polsku i, i nic poza tym, więc tutaj. Mhm. Twór... W tym Kofi w tym jest też tak, że jakby chodzi o to, żeby kupić kawę twórcy mhm. i dlatego jest tam chyba przelicznik, że jedna kawa kosztuje 3 dolary. No i ile kaw chcesz kupić? Więc to, to z tego co tak pobieżnie sprawdzałem to kofi to nie jest. Nie jest regularne bo w Patronite też chodzi o to żeby jakby regularnie co, co miesiąc mhm. dawać pieniążek a tutaj możesz takie pojedyncze darowizny zrobić. Darowizny łamane przez wsparcie gdyby mhm. dla kogoś darowizna brzmiała jakoś, jakoś źle. Więc e, tutaj e, też zachęcamy do śledzenia. Zaczy, I też wa warto patrzeć na to jakby z perspektywy hmm, tego jak to może rozwinąć e, rynek komiksowy, web komiksowy w Polsce, bo e, jak patrzę na osoby korzystające z ala patronite'owych hmm, stron wśród amerykańskich twórców, no to chociażby Bill Willingham pisze komiks, do którego masz dostęp tylko przez to i tylko dla osób, które go wspierają bezpośrednio, on tworzy ten komiks. E... Zapomniałem imienia chyba Anna Szabla, która w zeszłym roku dostała Eisnera za webkomiks, Też swój komiks tworzy tylko w ten sposób. A że no wiadomo, Łukasz wprowadza pewne standardy, których u nas jeszcze nie było, to jestem też bardzo ciekaw efektów, jakie, jakie, to, jakie to osiągnie. Bo mogłaby to być naprawdę fajna opcja dla osób, które niekoniecznie chcą to wydawać, tylko po prostu chcą tworzyć treść mm -hmm. i dostać z tego jakiś tam pieniążek. Jak najbardziej się zgadzam tutaj z tobą. I... A komiks mi się podoba. Ta, wydaje się bardzo ciekawy. Komiks jak na razie wydaje się być całkiem fajnym projektem i oby się rozwinął w fajnym kierunku. No myślę, że po tych dwóch twórcach możemy się spodziewać wszystkiego najlepszego. Jak najbardziej. I tego też im właśnie życzymy. Natomiast jeszcze tak mi się wspomniał jeszcze jeden news, o którym y, z jakiegoś powodu y, zapomniałem wcześniej. Kultura Gniewu zapowiedziała Istotę. Wydanie drukowanej wersji Istoty, czyli komiksu, o którym słyszeliśmy już od dłuż, dłuższego czasu. Nie wiem, czy śledzisz y, Istotę w mediach społecznościowych. No tak pobieżnie. Tam były bardzo duże... Y, problemy po prostu z przygotowaniem tego do druku. Ale sądząc poza tej zawartości, ja dalej bardzo żałuję, że, że nie wsparłem tego projektu. No to, to warto czekać. Ty też za zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest poczekać i dostać coś dobrego niż śpieszyć się i dostać jakąś niedorobioną kiłę, jak wszystkie gry duże obecne. No nieważne e, żeby traktować graczy jak beta. Nieważne. Dobra przepraszam chodzę na inny temat. Widzę że się uruchamiasz. E, po prostu je, jeśli potrzeba było więcej czasu, żeby zrobić to tak, jak ma wyglądać, to trzeba było więcej czasu po prostu i tyle. Tak, ja z tego co widziałem, to już próbne wydruki zostały zaakceptowane mm -hmm. przez twórczynie, więc istota już jest na, można powiedzieć, ostatniej prosty. To i chyba nawet pod koniec lipca już jest planowana premiera, albo prapremiera przynajmniej, bo widziałem na pewno jakieś spotkanie w Warszawie oczywiście, że w Warszawie z twórczyniami, więc przypuszczam, U nas by że... nikt nie przyszedł, stary, nie oszukuj się. To, to niestety, wiesz jak to wygląda. No niestety, wiem, wiem dokładnie. I no cóż, to jest taki tytuł, który wzbudza moje zainteresowanie i powiem szczerze, że na przykład w porównaniu, wiem, że to są tematycznie jednak mimo wszystko trochę inne rzeczy, czekam na istotę znacznie bardziej niż czekałem na Polish Pornographics. Głównie z powodu tego, że w istocie yy, będzie kobiece spojrzenie przede wszystkim ich albo i tylko i wyłącznie kobiece spojrzenie na, na kwestie erotyki i może się doczekam wreszcie komiksu erotycznego, który będzie fajny, bo jak już wspominałem raz czy dwa, jak mam, mam zawsze duży problem z tymi, z tymi, z tymi komiksami. Mhm. Nie trafiają do mnie z różnych powodów. Oczywiście, że rozumiem. Natomiast przechodząc już do komiksów, które wyszły, przeczytaliśmy i chcemy o nich coś powiedzieć, to mamy dzisiaj przygotowane cztery takie rzeczy i chciałbym zacząć od wszechksięgi Tomasza Spela Grządzieli to jest kolejny, kolejny komiks wydawnictwa komiksowego który w ostatnich, czasach, w ostatnich czasach w ostatnich tygodniach ukazał się na naszym rynku Tutaj w ubiegłym odcinku Andrzej się wypowiadał o ja Nina Szubur i ta małpa poszła do nieba dokładnie, Więc dalej ja... polecam przeczytałem jeszcze dwa razy Nina Szubur Okej. Okay. i właśnie chciałem powiedzieć, że o oby dwóch tych komiksach wypowiadałeś się bardzo, bardzo pozytywnie no Więc ja chciałem dzisiaj o Wszechsiędze powiedzieć mniej więcej to samo, tylko że no kurczę, jakoś właśnie nie mogę. Wszechksięga, co prawda jeszcze tych pozostałych dwóch komiksów nie przeczytałem niestety, ja tam je sobie pożyczę w końcu od ciebie. Wszechksięga interesowała mnie bardzo mocno z powodu tego, że twórca tego komiksu jest. Stworzył komiks o tramwajach. Wszyscy tak, wiemy, tak. że to jest główny powód. Tak, stworzył ostatni przystanek, komiks o, o tramwajach, a ponieważ to jest, to jest jedna z takich moich pasji pobocznych, to bardzo mi kupiłem, przeczytałem, bardzo mi się podobało, ale też przygody... To jest zwierzę totemiczne, przepraszam. Tak, ale też przygody Stasia i Złej Nogi też były bardzo, bardzo, bardzo fajnym były, komiksem, no? więc na wszechsięgę czekałem z dużymi oczekiwaniami. Zwłaszcza że te plansze które były pokazane i ten styl graficzny o którym na pewno jeszcze coś powiesz mhm. a, bardzo bardzo był interesujące. No i też za, e, bardzo ciekawiło mnie to wszech ciekawiłem mnie z tego powodu ponieważ to jest komis który wygrał konkurs stypendialny Gildi więc spodziewałem się że no, kurczę, będzie naprawdę moc. No i moc jest e, jak dla mnie połowiczna. E, połowiczna zaraz do tego e, przejdę. Komiks jest e, liczącą 92 strony opowieścią o królu Fulgrimie i jego poddanych, którzy próbują zapobiec e, końcu świata. Ich świat się zmniejsza i próbują coś zrobić. I jedynym ratunkiem jest zajrzenie do tytułowej Wszechksięgi, która zna odpowiedzi na wszystko. E, to, czy się tak w koniec końców stanie i, i, i jaki będzie da, dalszy los króla oraz... E, jego królestwa no to tutaj oczywiście nie będę nie będę wspominał. No ale całość bardzo mocno uderzyła mnie tym pod kątem graficznym że właśnie nie, nie wiem do końca jak to określić, tutaj mam nadzieję, że mnie jakoś wspomożesz, jeżeli coś będę kręcił. Bardzo dużo osób, które wypowiadały się o Wszechksiędze dotychczas, mówiły o tym, że warstwa rysunkowa, która nawiązuje do takich średniowiecznych rycin, malunków, drzeworytów, że bardzo, bardzo się wszystkim podobała, przynajmniej znakomitej większości. Ja patrzę na rysunki we Wszechksiędze i owszem też jestem absolutnie zachwycony nimi. Ale mi one z jakiegoś powodu znacznie mocniej kojarzą się z takimi starymi grami 2D takimi platformówkami ewentualnie no i te, te przygodówki też niektóre e... które nie miały tak dużo ruchu jak tak powiedziałeś o grach zaczęła mi, zacząłem się zastanawiać no mhm. właśnie przy jakimś była gra która była rysowana tam przez chyba rysownika Disneya która się nazywała Dragon's Lair mhm. i chyba z tym by mi się najbardziej tak może też to, to skojarzenie z rycerzami. Hm. No ale też takie właśnie o no, bardzo bardzo fajne tak że mi teraz pokazał screen z tej gry i faktycznie jest to coś co mi się tak mocno zdecydowanie mocniej rysunki we wszechświecie kojarzą mi się właśnie z takimi platformówkami 2D starszego ze starych konsol. G, czy. Starszej generacji gier O, mhm. ale też na przykład te obecne gry indie, które tam mają jakieś minimalne budżety i też stawiają na graficzne uproszczenia, tak bym powiedział, też nieraz mi się bardzo mocno kojarzy to z tym, co widziałem we Wszechsiędze. Oczywiście są też takie strony, które ewidentnie nawiązują do sztuki średniowiecza, i tutaj nie ma co do tego jak dla mnie żadnych wątpliwości. Ale na przykład jak jest taka strona to ona to są dwie plansze. Splash page tak, tak to mm -hmm. się mówi że jest pokazane to całe królestwo takie ściś ściśnięte na, na pagórku i jest mnóstwo małych budyneczków jest na największej górce. Jest ten, ten, ten zamek króla full grim, no to to wygląda dosłownie jak taka Flaszowa gierka, która no tylko brakuje, żeby te, te małe ludziki tam się poruszały i żeby to wyglądało jak jakaś cywilizacja w wersji HD odświeżonej. coś tam. Jak jest to, to, co Ci pokazywałem tą stronę przykładową z Gildi, gdy król Fulgrim wchodzi na wieżę po schodach, to wygląda jak IC Tower. Obu nam się to tak skojarzyło. Bo była wieża, a IC Tower było cudowną grą. No ale te, też te, te bloki, te, te schody to tak jak, jakoś się od razu ko kojarzyło i dlatego właśnie mi się w warstwie graficznej podoba mm -hmm. to, że e, oprócz tego, że no po prostu rewelacyjna jest pod kątem m, technicznym. I kolory są super. Tak, Bardzo ko kolory, te kolory, są, kolory są też rewelacyjne. To właśnie to, że m, zar zarazem kojarzą mi się z, właśnie z taką sztuką z, z ubiegłych wieków, stuleci, e, z czymś co jest tu i teraz bardzo aktualne. No to jest takie dodatkowe podbudowanie wrażenia pozytywnego z warstwy graficznej, i gdyby sama historia dorównała temu, jak została narysowana, no to po prostu byłbym bardzo mocno, za, bardzo mocno zarekomendowałbym kupienie wszechsi, no ale niestety, przynajmniej jak dla mnie ta opowieść jest bardzo prosta, jest taka. Mocno przewidywalna. Ja wspominałem Ci, jak wcześniej rozmawialiśmy o Wszechsiędze, że o, o tym jak ten komiks się skończy, mhm. byłem dość mocno przekonany już po chyba 10 stronach lektury, ponieważ pojawiły się tam pewne rzeczy, o których, no nie chcę tutaj teraz mówić, bo było, byłoby to hamskim spoilerem. Pojawiły się już na samym początku takie rzeczy w opowieści, formie wydania tego komiksu, które dały mi taki, taką wskazówkę co do tego jak może się dalej historia potoczyć i niestety dokładnie tak było, więc e, czytałem sobie ten komiks do, no, od początku do, do końca, zamknąłem i stwierdziłem, wiedziałem. Wiedziałem, że po prostu te, tak to się skończy, nie, nie, nie zostałem w jakiś sposób zaskoczony, nie zostałem porwany tą, tą historią, bo ona no niestety, przynajmniej jak dla mnie od początku do końca, no, no szła takim, takim torem, jakim się spodziewałem, nawiązując do tramwajów, prawda? I to mnie, to mnie troszeczkę zawiodło, bo spodziewałem się, zwłaszcza patrząc na poprzednie komiksy Spela, które czytałem, że fabularnie też zaskoczą. No, ten ostatni przystanek to, była, to był zbiór kapitalnych historii, nie tylko z powodu tego, o czym były, ale też były no, po prostu prześmieszne i, i zabawne i zaskakujące. I, bardzo oryginalne przygody Stasia i Złej Nogi, no, no super komiks pod kątem zarówno rysunkowym jak i fabularnym no a Wszechsięga niestety troszeczkę mnie zawiodła jeśli chodzi o scenariusz rysunkowo no po prostu cudo, jeśli chodzi o jakość wydania to tutaj też absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bo no wydawnictwo komiksowe znowu dostarczyło naprawdę cudownie wydany komiks du, duży format, twarda oprawa i te, ten papier w środku też jest taki bardzo fajny, pasujący klimatem o, do, do klimatu opowieści i no gdyby tylko fabularnie było to troszeczkę lepsze, to naprawdę e, byłyby tu <śmiech> pie, peany pochwalne i po prostu kupujcie, kupujcie a tak to, te, tak to powiem wam szczerze dla rysunków naprawdę warto, ale no po historii moim zdaniem nie ma tutaj się czego, czegoś wybitnego spodziewać. Cena układkowa z tego co widzę 59,90 nie jest źle, jest, jest bardzo ładnie, tylko nie do końca tak fajnie jak jakbym, jakby, jakbym, jakbym tego oczekiwał. Rozumiem. Ja chciałem powiedzieć o komiksie, który ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont. Są to trzy duchy Tesli: y, Sztokawska Tajemnica, y, autorstwa Gilema i Marazano. Y, Jezus Mario, Marazano. To nazwisko, które z nami potrafię przekręcić. Brawo. Y, historia rozgrywa się znowu. ja przekręcam swój numer telefonu. Później się dziwię, czemu do mnie nie dzwonił. Y, no. Jeśli to było na rozmowie o pracy, to słabo. Sniff, snif. Historia rozgrywa się w czasie II wojny światowej w Nowym Jorku i opowiada o chłopaku, który przeprowadził się świeżo co z mamą, ponieważ w wyniku wojny ojca brakło. Przeprowadził się do Nowego Jorku, matka musi podjąć pracę i jest tak naprawdę taką dziecięcą historią, w którą wplątany zostaje no, jak się możecie domyślić rzeczy związane z Teslą, już pierwsze, y, pierwsze plansze, które widzimy y, są o tym, że ktoś ucieka przed takimi steampunkowymi, powiedzmy, y, to pewnie ma jakąś swoją inną nazwę, robotami, które właśnie no, z, z miejsca mogą się Wam kojarzyć y, z Teslą, czy jeśli graliście w grę pod tytułem Bioshock, to właśnie z Bioshockiem. No, Bioshock jest cudowny. Tutaj nawet się też pojawiają tacy nurkowie w pewnym momencie, więc to też mi pewne skojarzenia robią. Świat jest pięknie zaprojektowany. Sama okładka jest już, jest już fajna, bo jest dużo złota, które się świeci. Jest takie mega art deco. Mm. Tak, z kilometra patrzył już co, u, jakiś komiks Art deco. I, i, I cała historia. Na początku po, po, podszedłem do tego, jak do komiksu powiedzmy bardziej dla dla dorosłych. Chyba to, do czego mnie takie frankofony przyzwyczaiły. Natomiast dostałem bardzo fajnie napisany komiks dziecięco-młodzieżowy. Określiłbym chyba całą historię jako takiego Marka Piegusa z wynalazkami Art Deco w czasie wojny, <laughs> bo, bo, ba, bardzo długie by to było określenie, ale e, podobne odczucia miałem. Jest chłopak, który ma jakieś przygody, wplątuje się w coś większego, w coś co go przerasta, tak jak zresztą Marek Piegus też się wplątał w coś co go przerasta. Mhm. E, jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa tak naprawdę. Przyuważyłem. No. E, więc jest, jest, jest naprawdę naprawdę fajnie napisane, całość ma się zamknąć w trzech częściach, może dlatego, że się nazywa Trzy Duchy Tesli. Tak for shadowing, jak to się mówi, używając e, niepotrzebnych słów. E, więc jeśli to wszystko się e, zamknie w ciągu e, trzech numerów, to ma szansę być naprawdę, naprawdę fajną serią. E, kosztuje tam 35 ziko na okładce. Nie wiem, czy ja bym tego w jednym tomie nie, nie wydał... No nieważne, tak jakbym był wydawcą, to bym sobie mógł się zastanawiać nad takimi rzeczami. Ale to nie ja jestem wydawcą, bo pewnie bym zbankrutował z moimi pomysłami. Ja tutaj no. tak może wtrącę, bo wydaje mi się, że publikowanie komiksów, w mówisz, to jest raczej dla młodszego Tak, odbiorcy. to faktycznie seria ma znacznie więcej sensu niż bo to takie y zbiorcze. Jeżeli y żyjemy w idealnym świecie komiksowym wyobraźmy sobie to teraz i rodzice kupują młodszemu swoim swoim, swoim swojej latorosi prawda, komiksiki od czasu do czasu no to chyba wygodnie jest wydać tam raz raz na jakiś czas 35 zł w Empiku niż, niż prawda, kupić za stówę jakieś opasłe to tak. Tak mi się o, Oczywiście dlatego, ja to pewnie ze swojej perspektywy obecnej mówiłem hmm. tak to tak to też fajnie byłoby czekać na następny numer żeby dowiedzieć się yy, co, co się stanie i bardzo mi się podoba tutaj e, głównie dzięki rysunkom uzyskany taki przyjazny mrok, bym to określił. Mm -hmm. To są miejsca, gdzie może ci się stać krzywda, e, ale są ukazane nie jako takie straszne, horrorystyczne, tylko taki interesujący cię e, mrok, że ten e, główny bohater jest... Jest na tyle zainteresowany, żeby, żeby tam pójść i wszystko to jest bardzo przystępnie przedstawione, więc naprawdę bardzo poprawnie napisane, z ciekawą historią, no raczej nikomu nie zmieni życia ten komiks. Ale chyba, że na przykład nie wiem, zatrzymałby ci kulę, no to. Chociaż jest, widzisz, to wtedy powinien być integral, bo jest za cienki, żeby zatrzymać kulę. E, natomiast jest takim idealnym komiksem na lato. Jeżeli chodzisz po ulicach z komiksem w plecaku, bo <laughs> spodziewasz się, że ktoś będzie w ciebie strzelał, to musimy poważnie porozmawiać. Nie, nie, nie, no to bym nosił prosto z piekła wtedy na, na, na plecach. Okay. E, ewentualnie z książęczki. A, czekaj. E, idealny komiks na lato, bym powiedział. Fajna historia, dobrze przemyślana, ale nie na tyle skomplikowana, żeby ci to utrudniło leżenie na leżaku. Ja jestem bardzo zadowolony. Roz rozumiem, ok. Natomiast y, ja też tutaj mam jedną rzecz z wydawnictwa Egmont, która przyszła do mnie całkiem niedawno i e, czy, czytałem ją na wariata tak naprawdę, bo dokończałem tą wczoraj przed pracą. I chodzi mi o ludzi północy pierwszy saga anglosaska no wydanie konkretne, ponieważ 464 strony ma pierwszy tom, więc jest, jest to rzecz, która zatrzymałaby kulę, zdecydowanie. I to jest komiks, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, gdy został zapowiedziany, że w sumie czekamy, w sumie się jaramy. Ja tam troszeczkę skróciłem tą serię, bo pamiętam, że powiedziałem, że ona chyba 30 numerów miała. Ona nie, nie, zdecydowanie nie miała 30 numerów. Zresztą mają być trzy tomy Ludzi Północy, w pierwszym tomie było 19 zeszytów, więc no, no to matematyka jest sama w sobie tutaj mi teraz udowadnia, że się mylę. Natomiast saga anglosaska skupia się na tych historiach Brian'a uda, z łamów Northlanders. Jakoś wygodniej mi się mówi w oryginalnym tytule. Nie Może wiem, przywykłeś też, bo tak. znasz go dłużej, więc... Tak, jakoś, jakoś te ludzie północy mi tak jakoś nie siedzą za dobrze, bo na przykład w przypadku Bona i zamiany na Gnata, no to to mi przyszło bardzo naturalnie, ja teraz nie mówię na Gnata inaczej niż Gnat, natomiast ludzie północy mi na razie nie siedzą jako tytuł no to Znaczy wiesz, jakby dali północnicy, to zaraz byłaby beka, że to takie wiesz połowy nocników są. Tak, i... tak, ja kiedyś mówiłem, że Midnighter z, z Autority, północnik. północnik, no kurczę, przecież to byłaby największa beka w historii tłumaczeń, komiksów. Tak. Natomiast ludzie północy.. Tom pierwszy zawiera parę historii dłuższych, krótszych, ponieważ Brian tutaj zdecydowanie nie trzymał się jakiegoś jednego konkretnego sematu typu sześć numerów historia, przerwa, sześć numerów historia, przerwa, tylko mamy tutaj dwie dłuższe historie zdaje się, są trzy krótsze Tom otwiera historykę rozpisana na dwa zeszyty później mamy chyba kolejną jednozeszytową później dopiero jest o Svenie który powrócił, ona ma siedem rozdziałów generalnie Wszystkie trzy tomy zostały zebrane w taki sposób, aby konkretne etapy ekspansji ludzi, ludzi Północy tytułowych zostały ujęte w konkretnych, prawda zamkniętych tomach. No, tą pierwszy to jest saga anglosaska, drugi będzie sagą islamską, z tego co pamiętam. No i tutaj mamy kilka, jak już wspomniałem, kilka opowieści, niektóre dłuższe, niektóre krótsze i jak to w przypadku zbiorów krótszych opowieści bywa, No po, poziom jest różny. Generalnie dla mnie te, te lepsze elementy ludzi północy to były te dwie dłuższe historie. Pozostałe, które liczyły po jednej, po, po, po dwa zeszyty, no jakoś szczególnie mocno mnie nie przekonywały, zwłaszcza jedna z historii o córce wikinga, która postanowiła być jak mężczyzna. O, tak, tak, bym, tak bym to ujął. W tamtych czasach, no wiadomo, kobiety zdecydowanie nie miały równych praw społecznych. Nie żeby się wiele zmieniło niestety, ale, no, to... no, ale nie jest aż tak źle. Tak, no to, to jedna sprawa. Mhm. No to, to ta, tamta historia była taka... Eh, wiesz, tam no, przeleciałem sobie przez te 24 strony, jakoś to tak nie ruszyło. No ale główna historia o Svenie, który powrócił, czy też o grupie wikingów, którzy, którzy śledzą Irlandczyka, który tam pozabijał paru ich braci i to ona też jest rozpisana na pięć czy na sześć części, no to te historie Brianowi Woodowi bardzo fajnie wyszły, bardzo mi się fajnie czytało, wciągnęły mnie na tyle, by być zainteresowanym losem poszczególnych postaci bohaterów, mhm. I to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podobało to jak Brian Wood podchodzi do kwestii historycznych, bo z jednej strony pokazuje dbałość o pewne szczegóły, że akcja dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym roku, jest, są odwzorowane przez rysowników stroje i to jest fajne, ale z drugiej strony to nie, nie czujesz jakby to była taka encyklopedia wiedzy, tylko masz po prostu historię osadzone w jakimś konkretnym czasie I, i dobrze osadzone, tak dobrze osadzone, ale nie trzymające się kurczowo po prostu tych wszystkich rzeczy, które są które są niezbędne przy takim encyklopedycznym podejściu, więc to, to mi się podoba. No i te postacie, które tutaj zostały przedstawione, czy ten wspomniany Sven, czy, inne, czy inni bohaterowie poszczególnych historii, no żywo, fajnie, fajnie przedstawione Nordlanders. Ludzie północy zdecydowanie bardziej mi się podobają jako komiks niż na przykład e, The Black Road, też mm -hmm. Briana Wooda, które niedawno się ukazało w, w imidzu, e, które też jest historią o Wikingu. E, i, o, Praktycznie można by powiedzieć, że to jest taki kolejny tom Ludzi Północy, tylko że nie nazywa się to Ludzi Północy. Natomiast zdecydowanie bardziej podoba mi się to, co Wood zrobił na łamach właśnie Nordlanders, To, co teraz mamy okazję śledzić na naszym polskim rynku dzięki tej znakomitej i dużej ekspansji komiksów z Vertigo, ze starszego Vertigo. No i też przy okazji możemy zobaczyć rysunki paru, paru, paru fajnych artystów. Tutaj w tym pierwszym tomie udzielali się mniej więcej m.in. Ryan Kelly, m.in. Dawid Gian Felice, to tam może nie jest jakoś szczególnie mocno rozpoznawalny rysownik, ale on tam udzielał się mocno przy Daredevilu swego czasu. Jest też tutaj pewnie przekręcę Daniel Zezeil. On, jego można kojarzyć w Polsce z wydanego Lo Loveless przez Muchę Comics lata temu. To był fajny tak, To był fajny komiks, ale trochę nie siadł chyba na rynku, można, można odnieść wrażenie wtedy tłumaczenie komiksu, a autorstwa Pauliny Brighter też mi się podoba jest fajne, jest dużo odnośników co do tego co się dzieje na, na łamach posz, poszczególnych scen, bardzo mi się podoba właśnie to, że gdy postacie tam używają jakiegoś terminu to nieraz jest na dole wyjaśnione, że twórca ma na myśli to ale tak naprawdę chodzi o to co my znamy jako to, bo w kwestiach tłumaczeniowych są pewne różnice między nami a Amerykanami Pewnie Amerykanie pewne rzeczy uprościli, jak, jak, jak to mają w zwyczaju. No i co mogę powiedzieć? Kolejna fajna rzecz z Vertigo, która ukazała się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Egmont. Ja muszę Ci powiedzieć, że jak patrzę na swoją półeczkę z Vertigo, to ona w tym roku po prostu to jest jakaś, jakaś eksplozja, co tam się dzieje, bo i Stona Boi, i Ex Machina, i Transmetropolitan, i Potwór z Bagien, i teraz Ludzie Północy no to, to są wszystkie serie, które zacząłem zbierać w tym roku, kaznodzieja, jeszcze do tego dochodzi, bo tych pierwszych wydań nie miałem, no i kurczę, jest tego dużo, jest tego coraz więcej, i y, cóż, polecam Ludzi Północy, ponieważ jest to fajny komiks, to nie jest wybitny komiks, o może tak powiem, to nie jest taka rzecz z Vertigo, która e, uderzy Cię w twarz i, i sprawi, że będziesz o niej pamiętać do końca życia, tak jak właśnie to Naboi czy inne wcześniej wymienione tytuły, ale to jest na pewno dużo lepszy komiks niż większość tego am, amerykańskiego szrotu Eg Egmontu. Z, z, z dużym naciskiem na superbohaterów. No i co? No, moim zdaniem jeżeli macie zbędne około 80 zł, bo tyle kosztuje na przykład w Gildii czy na dyskontach e, pierwsze tom ludzi północy, to myślę, że zdecydowanie bardziej warto osiągnąć po ten komiks niż na przykład, nie wiem, kupić sobie dwa tomy z odrodzenia czy tam trzy. Mm. I tak bym to podsumował. Dobra, to ja teraz przejdę już do czystej Ameryki. Bardziej się nie da. E, chcę powiedzieć o Transformers Unicron numer pierwszy. Tak. Oh yeah. e, nowa pozycja z IDW. Na Free Comic Book Day był numer zerowy, który tam lekko wprowadzał. Natomiast teraz w środę ukazał się e, pierwszy numer e, tej miniserii, która e, zamknie zamknie pewną trylogię, którą rozpoczęło Revolution, a później pojawił się First Strike i teraz Unicron to zamyka i przy okazji to zamyka uniwersum Transformerów w IDW. Nie kasuje, tylko raczej restartuje, bo oni się szykują do jakiegoś tam Hasbro restartu. Seria dzieje się właściwie na dwóch komiksach równocześnie, w serii Optimus Prime i w głównej serii Transformers y, Unicron i powiem ci, że Transformery śledzę w ten sposób, że odpuszczam na jakiś czas, później nadrabiam to co odpuściłem i tak jakby y, paczkami można powiedzieć, że, że, że sobie je doczytuję. A bardzo mi się podoba to co y, robią z Transformerami, ponieważ to jest jakby ich świat stworzony tylko przez nich. I Unikron, który myślę, że każdy, kto jest jakoś związany z Transformersami, kojarzy Unikrona. Aha. Tu w komiksach IDW pojawia się pierwszy raz. Jeszcze nie do końca wiedzą, czym jest Unikron. I to też jest fajne, że jakby możesz, możesz się zastanawiać, jak ta postać zostanie zmieniona jakby w tych nowych w nowym podejściu do Transformerów i scenarzysta John Barber bardzo fajnie sobie radzi z tymi mitami z On tam, on tam mocno, mocno siedzi chyba w tych komiksach. Mocno, znaczy też e, dopiero jakby posłowie do e, numeru zerowego z Free Comic Book Day dało mi do myślenia, że wiesz kiedy wyszły pierwsze Transformery w IDW, kiedy zaczęli robić te swoje mity? 15 lat temu? No blisko, 13 lat temu, okay. nie, nie sądziłem, że już tyle czasu minęło tak naprawdę uh, od, od tego i dzień to świetnie, dostaliśmy naprawdę, naprawdę fajne serie, oczywiście mm. nie bylibyśmy są, gdybyśmy nie powiedzieli <coughs> All Hail Megatron uh, czy Robots in Disguise. Tak, hmm? i Mortu i też, też było super. No do, dokładnie, na, na, nawet te rzeczy pokroju Wreckers Saga czy to co mi się z tytułu bardzo podobało, jak się okazało, że ten Prime był zły i wprowadził faszyzm na Cybertronie jako autobot jeszcze autokracji to się autokracji, nazywa autokracji, o tak tylko, że to, to się dało czytać tylko cyfrowo, bo to jakoś kretyńsko wychodziło z jakimiś reklamami, nie wiadomo czym o, mm. dramat to <kluz> był Że ja pamiętam, że to wychodziło co tydzień zdaje się 8 stron cyfrowo i później gdy już zebrano całość to jak to IDW wydali takie wydanie zbiorcze w takiej kuźwacenie że no, że nie, nie że ci przechodziło no, od razu. No. A tutaj też jest checklista tego całego wydarzenia Unikron ono się skończy we wrześniu i tutaj widzę że wprowadziłbym w błąd ponieważ oprócz serii Transformers Unikron i Optimus Prime no. O, nie musimy głośniej mówić, żeby zagłosić tak kiepsko. No nieważne. E rozegra się jeszcze na mm, łamach serii e Transformers Lost Light. Więc łącznie tutaj mamy z numerem zerowym: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.3. 16 komiksów. O, to strasznie dużo. No, znając IDW, wydanie zbiorcze będzie kosztowało 800 zł. Więc albo kupujcie sobie cyfrówki, albo zamówcie to w zesztach, jeśli was to interesuje. No bo jest to zwieńczenie jednak lat pracy i wielu rzeczy, których się mogliście tam nie spodziewać. Znaczy myślę, że dużo osób się na przykład nie spodziewa, że regularną osobą pojawiającą się w transformerach jest obecnie Rom. No. Space Night, ponieważ no, IDW postawiło na to swoje uniwersum Hasbro i no, G.I. Joe też się tam przewijają bardzo często. Był komiks, nie? Transformers kontra no. G.I. Joe i, I to był, był fajny. To był najlepszy komiks w ogóle. Natomiast jest... ja, jeszcze tylko ci powiem, jeśli chodzi o G.I. Joe. Mhm. Ee, okładki G.I. Joe sorry. albo te, które robił Dave Johnson to wiadomo, że są przecudowne, bo robił je Dave Johnson. Nie wiem czy widziałeś, że Ben Smith robił G.I. Joe przez pewien czas. Nie. Super wyglądało. Okej, okay. bo wspomniałeś o e, Lost Light i lo, początek serii Transformers Lost Light i początek serii Optimus Prime, początek serii, która się nazywała e, till, a, till All Are One, mhm. ona chyba już się skończyła, no to, to to jest ten moment, w którym na razie ja utknąłem, więc... E, Dużo rzeczy cię jeszcze czeka. Tak, dużo rzeczy mnie jeszcze czeka, ale no, kurczę, pa pamiętając, jeszcze mając całkiem świeżo w pamięci, zarówno Mortu i X Deni, jak i Robot in jest, jak i tą, tą serię o tym żeńskim transformerze. Kurczę, która. Jakby, break. Dziękuję, która też była bardzo fajna. No to kurczę, ja w ten komiksowy uniwersum Transformerów, to nie wszystkiego. Jak, jak, jak, jakby to kiedyś ktoś sięgnął. Po, po polsku wydał, No, ale kurczę. to bardzo dużo rzeczy byłoby do wydania wtedy. Oj, to, jest, to jest druga sprawa. No. A, bardzo mnie bawiło, jak ludzie byli oburzeni, że po co robić kobiety transformera, a w pierwszym filmie kinowym z transformerami też były kobiety Transformera, ale o tym to jakoś nikt nie pamięta. Oj, to, to, bo to było byformers. nie było transformers. Nie, nie, to nie filmie było prawdziwe filmie chodzi o pierwszy animowany. A, okej, okay, no. Okay, o, dobra. O ten, ten pierwszy, pierwszy, to tam były. Zapomniałem oczywiście, jak się nazywały. Ale były. To tak Ta, tak było że... dawno i nieprawda i pewnie już nie jest kanoniczne, więc się nie liczy. E... Warto sięgnąć moim zdaniem po, e... po Unikrona, ale wcześniej sobie nadrobi nadrobić e... Revolution i First Strike. Plusem tych komiksów jest to, że na początku często macie streszczone to co powinniście wiedzieć. No wiadomo, zawsze są te wtrącenia zachęcające do innych, jak ty, o, nie stądziłem, że się tak szybko zregeneruje, gwiazdka, patrz, Optimus Prime numer 17, nie? Mm -hmm. a, w, w, więc takie wtrącenia no, z, zawsze będą, ale dobrze się to czyta. Jest takim fajnym akcyjniakiem i narysowanym, moim zdaniem, bardzo dobrze. Milne bardzo ładnie to y, rysuje, a dodatkowo jest tak pokolorowane, że... Trochę czujesz, jakby to były zabawki. W sensie te kolory mocno wy, wy, wystają. Mhm. Jest dużo strzelania. Różne rzeczy. Kurczę, skoro y, z Transformersów udało się w komiksach zrobić nawet Political Fiction, to ja jestem w stanie uwierzyć w absolutnie wszystko, jeśli tutaj. Jeśli polecasz Unicron, to myślę, że no nie, ma co, nie ma co czekać, muszę nadrabiać. T tak, ale szczerze mówiąc. Y Transformery są chyba dla mnie jednym z takich największych e, zaskoczeń, jeśli chodzi o, o wykorzystanie licencji. Nie, e, nie sądziłem, że, te, że ten komiks będzie aż. Znaczy, hm, że to, co IDW będzie robiło z transformerami, że będzie aż tak dobre, bo tu są naprawdę dobre scenariusze w niektórych. Oczywiście są też słabsze, i są też po prostu ok, które są najczęściej ale niektóre historie jak ci zapadną w pamięć to, to już tam zostają. No i tak parę takich komiksów właśnie zapadło nam w pamięć zdecydowanie, mhm. więc co? więc polecasz, tak? Bardzo. No i fajnie. No i fajnie. To czekamy na rozwinięcie Unikronów i tym samym zakończenie tej, tej fazy. No i zobaczymy co dalej. Pewnie niedługo na San Diego coś nowego się dowiemy, bo w zeszłym roku w San Diego pokazano taki już rok temu, a dopiero teraz to wyszło, pokazano zwiastun tego, że będzie Unikron i to była taka bardzo, bardzo ładna plansza, ona jest wydrukowana w numerze zerowym, gdzie mamy trzy planety, właśnie Ziemię, Cybertron, no i Unikrona. Okay. No, a propos jeszcze tak bardzo fajnie m, zaskakująco bardzo fajnie wykorzystywanych li, licencji to myślę że po, powinienem w którymś z odcinków przyszłych wspomnieć o e, Power Rangers. Z, Dalej jest dobra z, z, bo, bo, bo, bo, z bo, bo studios, nie czytam tego powiem, jest kurcze rewelacyjny. W tej chwili obecnie jest tam taki crossover pomiędzy. bo tam już są dwie serie generalnie. Mhm. Jest Power Rangers i GoGo Go Power Rangers. I one mają taki crossover, który się naprawdę cholernie dobrze czyta I, i wow. Nie sądziłem, że, że tak dobry komiks. Do, do, do, do sprawdzenia. Że będzie. tak fajny komiks może, może zostać wydany. Power Rangers Na... też ma potencjał bycia w humble bundle, prawda? O, jak najbardziej. Było już chyba raz nawet i byłoby miło gdyby było ponownie. Mm. Natomiast jeszcze jeden taki e, e, tema, <śmiech> odcinek temat, temat na e, koniec tego odcinka. Z Tym razem sobie wybraliśmy e, komiksy które mega nam się kiedyś podobały. Po czym wracamy do nich po latach i jest takie. Yy, I było tego trochę nie, nie ukrywam. S są też takie, do których się boisz wrócić przez te czy, czy czasem się nie zepsuły. No, dokładnie. I jak tak sobie wypisywałem rzeczy, które mogę tutaj właśnie wspomnieć teraz przy tym, przy tym temacie, to oczywiście pierwsza rzecz, którą sobie zapisałem, anihilacja. Mm -hmm. no, tak, Bo anihilacja tak. to jest dla mnie taki strzał w ryj, jakiego już dawno nie dostałem. E Pamiętam, jak się jarałem. Ty e anihilacja, e House of M, Civil War, tego typu. E tego typu historie, to był ten moment, w którym wróciłem dość mocno do komiksów superbohaterskich z USA bo pamiętam to tak mniej więcej podobnie jakoś w podobnym czasie ukazywały się te historie i pamiętam i House of M się jarałem straszliwie bardzo mi się takiej historia. Się jarałem, ale to uważam dalej za całkiem fajną Tak, historia. i właśnie, właśnie ten dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że po latach, gdy Mucha wydała Root M, i tam w kolekcji Marvelowskiej też się to ukazało, wróciłem do tego komiksu i mówię: Kurczę, dalej mi się podoba. Zapowiedź Anihilacji przez Egmont. Jaram, no, no. jaram się jak dziki. Trzy tomy Anihilacji, i mówię: Boże, co ja zrobiłem? Dlaczego mi się to podobało? No, po prostu zapamiętałem to jako naprawdę strasznie dobrą, wciągającą kosmiczną epopeję. M, takie he, he, gwiezdne wojny marvelowskie, zanim, z, z, zanim, zanim. Gwiezdne wojny były Marvelowskie. Zanim dostali, zanim kupili licencję na Gwiezdne Wojny. Oczywiście kupili całe gwiezdne wojny. Tak, po, po latach wracam do tego i jest takie. <śmiech> <śmiech> ojoj, oj ojoj oj, oj, oj. I, i no właśnie, to, to jest problem, na szczęście ta, ta druga część, e, Conquest Podbój, mhm. na razie w Polsce się ukazał jeden tom, ale on już sam w sobie jest ciekawszy niż cała pierwsza anihilacja, więc mam nadzieję, że moje dobre wrażenia z podboju zostaną zachowane, ale no, ta pierwsza anihilacja to był takie, ojezu, co, jak ja mogłem się tym jarać swego czasu, I to jest pierwsza rzecz, która mi się bo od, od razu praktycznie nasunęła przy tym wątku. A jak Dla mnie to siebie? był Infinity Crisis. A, już w sierpniu od Egmontu. Eee, to nie jest, te, nie, nie uważam, że to jest jakby całkowicie zły komiks, bo ogólnie kryzysy z DC mi się podobały, ale jakby stopień jarania się nim po latach znacznie opadł. Znacznie, znacznie się to zmniejszyło. Eee, nie może bardziej naiwne, znaczy tak jakby, to, to bicie w ściany. To to było. Tak, są, są takie rzeczy, które zapadają w pamięci z Infinity Crisis ale. Na... Tylko że to te głupie rzeczy no za, właśnie. Za, za, zapadają. Otóż to. Bo no, ta, tam się dużo rzeczy wydarzyło. Ten komiks bardzo dużo zmienił w DC. Zabił mi parę postaci. O, no. Tak. No natomiast no, dzięki niemu mieliśmy. Najlepszą serię, jaką DC chyba wypuściło moim zdaniem, taką długą. 52. Tak, 52 jest cudowną serią. No, co, co, I to po latach się nie, zmi nie, nie, nie zmienia, zmienia się. Absolutnie, no Natomiast ja pamiętam właśnie, bo na przykład taki kryzys tożsamości, Identity Crisis, to jest... Który jest znienawidzony? Z jakiego? Tak, właśnie ja tak zauważyłem, że to jest kryzys, który jakoś tam wielkim, wielką popularnością się nie cieszy. Ale z kryzysu tożsamości pamiętam dużo więcej takich pozytywnych rzeczy niż z kryzysu nieskończoności, nieskończonego kryzysu, jak to się u nas ukaże. Bo właśnie no, faktycznie ta, w kryzysie. Więcej jest ten też zapada ci tak, w pamięć, kryzysie toż, tożsamości ta, ten cały wątek A, -Ralfa, Ralfa Dibniego i to, co właśnie później się nawet z nim działo. 52 na tabelę, no to, to jest jeden z fajniejszych motywów, jakie DC w ogóle wymyśliło swego czasu. Natomiast, no, nieskończony kryzys, tak jak mówisz, nie wiem, wybicie Firestorma gdzieś tam na. Pla, pla, pi, pi, piątym planie najmniej istotnego tie na świecie. Tłuczenie w tu, Tłuczenie w ścianę rzeczywistości no, tak mocno, że aż. granice wymiarów to chyba były. No, a no. tak, tak mocno. Mo tak... ktoś się ożył. No i wiele innych rzeczy, które tam się działo, no, rozpierducha, konkretna, duża rozpierducha, ale... Znaczy, bo są rzeczy, które są znacznie głupsze, jak na przykład zabicie Aquamena jako półktulu, który... A, dobra, to też, on chyba w 52 miał jeden kadr, na którym zginął. Lata 90. -te się odzywają jakby... Nie, bo ten pomysł rodem z lat 90 po prostu. Znaczy, wiesz, czasem mieli spoko pomysły, jak na przykład zatopienie San Diego, żeby zrobić Sub Diego. Tak, tak, to był, to był fajny pomysł. Na pewno okay. było lepsze niż wtedy. Marvel chyba miał kiedyś taki pomysł, nie pamiętam, gdzie to było, że zamienił wszystkich ludzi w karaluchy, żeby przeżyli zagładę atomową. Kurczę, muszę to sprawdzić. Gdzie, gdzieś o tym czytałem, ale tego nigdy nie widziałem na własne oczy. Ha, huh. Brzmi... Dziwnie, no. no. Brzmi jakby to Morrison pisać Natomiast e, kryzys nieskończoności, no taki, no zresztą tak, tak jak wspomniałem. Znaczy najsłabszy z kryzysów. W, w sierpniu się przekonamy o, osobiście, przekonacie się osobiście, czy ten kryzys się obronił po latach. Naszym zdaniem nie do końca. On zresztą się nigdy nie bronił, jak dla mnie jakoś szczególnie mocno. Miał no, fajne, fajne pomysły z no tymi nawet oma omakami crisis. i o, o ogólnie parę Tak, pomysłów. tylko że, że omaki były znacznie ciekawsze w doprowadzaniu do kryzysu. Mhm. Sama seria omak czy wtedy jak się, checkmate się to nazywało, nie? Mhm. Checkmate jak był to jak Max Lord, jaką był postacią i, i połączenie go z Blue Beatlem. no, to było coś. Wonder Woman? w tamtych. Tak, roku. tak, tak. Pamiętam w ogóle ten komiks, e, on był wtedy wydany za dolara, się nazywał Countdown to Infinity Crisis, który miał 80 stron, był za dolara i był fajniejszy niż cały późniejszy kryzys w ogóle, <gulanie> <gulanie> a takie stare czasy, no natomiast takich komiksów, które też pamiętam za dzieciaka się jarałem, za dzieciaka, za młodszego czytelnika mniej wyrobionego się jarałem strasznie, a teraz po latach jak do nich wróciłem to było takie łojojoj to tutaj muszę powiedzieć, że sporo komiksów z TM Semika mi się odbiło czkawką po, po latach na przykład pamiętam jak strasznie się jarałem tak przyznaję się, sagą klonów ze spider -mana. tak, A to ja te, też bym to tutaj dorzucił bo to e, z tych starych komiksów ze spider e, które wtedy czytałem w czasach Semikowych Czymś, co się dalej dla mnie broni jest mm, Craven Last Hand. Oj, to, no, to, to jest super. Natomiast Saga Clown była tak samo rozdmuchana, jak dla mnie trochę a, Panika na niebie? Mhm. Znaczy Mhm. Pamiętam, Panika na niebie, gdy ukazała się w TM Semiku, miała chyba cztery numery, te takie podwójne supermeny czyli 8 zeszytów, no to pewnie coś tam pocieli, bo jakżeby inaczej. I pamiętam, no panika na niebie też mi się nie. Tylko że panika na niebie mi się już wtedy nie podobała. Mi się wtedy podobała. A, dla, a... dla mnie wartością dodaną paniki na niebie było to, że poznałem wszystkie postacie, DC, jakie można było postać. No tak, to po, po, po, poznać, Bo w, jako wtedy ten, ten szczyl, który dopiero wchodził w te komiksy, no to co znałem z DC? Batmana, Supermana, Green Lantern, na koniec. No, a panika na niebie i było tak o co, wszyscy tu są, hmm, to, to, to jest fakt, to, to, to wspominam dobrze, ale jako generalnie ten komiks mi się jakoś nie, nie podobał, szczególnie mocno, nigdy, a to, tobie, tobie, mi się kiedyś bardzo podobał, hmm? bo się dużo działo, wiesz, mnóstwo postaci i tak dalej i to, to było super, a później, no, mm, Takie bywało było lepiej, hmm. A o tych klonach powiedz bo po to. Tak, tak, no saga klonów, pamiętam, że gdy byłem tym młodszym czytelnikiem i kupowało się semikowe wydania Spidermana i saga klonów tam trwała dwa lata. No jakoś długo była. I, I saga klonów zresztą utopiła ten, ten komiks w, w oczach czytelników a no trudno było ją ominąć albo wydać w jakikolwiek sposób skrócony, bo i tak Semik bardzo wybiórczo leciał. Nie wiem, czy kojarzysz The Complete Clone Saga. Wydania oryginalne to jest 5 tomów po chyba 500 stron, czy, czy może nawet więcej tych tomów jest, więc to jest naprawdę kosmos. To nawet Nightfall nie jest tak długi czy No Man's Land. Batmanowskie też nie jest aż tak długie, a przecież to są kosmicznie długie historie. No Man's Ty... Land to jest pięć takich opasłych tomów. No a saga klonów jest chyba nawet dłuższa. No i właśnie pamiętam, że było to, to pytanie, że czy, bo strasznie się jarałem z Carlet Spiderem, który proste, bo miał katany z oberwanymi rękawami. Cudowny czy... kostium i w ogóle postać Benarylliego była tym fajniejszym dla mnie Spidermanem już, już w momencie, w którym się pojawił bo, bo Peter Parker był tym takim umęczonym, smutnym Parkerem z problemami Przyszłym z... Przyszłym Tobi Maguire'em. <laughs> Dokładnie, a Ben Reilly był tym takim... Luzakiem. Tak, on był, on był ten, ten spok on był taki jak Spider-Man był kiedyś o, i to, mhm. to, się, to się podobało i, i miał, miał, fajny, kostium. I miał fajny, fajny kostium i miał te takie strzelacze na nadgarstkach. Tak, i pamiętam, że kiedyś Venomowi chyba pomiędzy Broka a Symbiota coś wstrzelił, tak, to, tak. to mi zapadło w pamięć jak nie wiem. Tak, to, to, to też było fajne i właśnie się tak jarałem, który z nich jest prawdziwy i ten Szakal, co on tam jeszcze wymyśli. I po, po latach, wiesz, powrót do, do, do sagi klonów i tak sobie przeglądam te zeszyty i mówię, jezu, jaki szrot, jakiś szrot, o, o, szrot totalny. Chyba jedynym takim fajniejszym momentem tej całej sagi klonów było dla mnie, w cudzysłowie, śmierć cioci May które T.M. Semik wydał cały zeszyt, w, on miał wtedy 48 stron, to był tam któryś tam jubileuszowy The Amazing Spider-Man, chyba trzysetny czy czterysetny, nie pamiętam. I to był komiks, który no kurczę, chwytał za serducho bardzo mocno, po czym jakiś czas później okazało się, że umarła podstawiona aktorka przez Normana Osborna i ma to perfekcyjny sens i w ogóle o co pytacie. No saga klonów była dla mnie w w strasznie się z, za młodszego, a później gdy widziałem jak bardzo jest to naciągnięta do granic możliwości i e, po prostu wysadzona kretyńskimi pomysłami i jeszcze głupszymi historiami fabuła no to, to, to no nie dałem rady. A dla porównania na przykład właśnie to co w, te, te dwa Batmanowe wielkie eventy czyli Nightfall i No Man's Land to z kolei Nightfalla po latach Kupiłem sobie takie trzy, trzy grubsze tomy, tamte New Edition, coś tam. I fajnie mi się to czytało. Nic rewelacyjnego, ale fajnie mi się to czytało. Natomiast te nowe edycje No Man's Land to, to jest kurczę, to jest wciąż jeden z lepszych Batmanowych komiksów w ogóle ever. Jest dla mnie szok, jak można było zrobić tak długi i wielki crossover, który jest dobry. Bo to to jest, to jest sztuka jak dla mnie. Natomiast z jakichś innych komiksów, które po latach cię. Zawiodły przy Likwidator. Likwidator, o. Ryszarda Dąbrowskiego. Jakby e, kiedyś może mi to e, bardziej imponowało i bawiło, e, natomiast nie jestem w stanie czytać Likwidatora obecnie. A myślę, że to z powodu m, przedawnienia tematyki? Bo e, dla mnie Likwidator był zawsze komiksem, który był aktualny tu i teraz, w momencie wydania. Mo możliwe? Pamiętasz na przykład no. lik Likwidator kontra Kaczystan. Tak, tak, no, no, to było. Uh -huh. Znaczy wiesz, w niektórych momentach. E, w niektórych momentach mnie bawił tak jak niektórych bawił postal, jako gra. Uh -huh. e, natomiast jak próbujesz do tego wrócić, to. wiesz, każdy ma różne poglądy. My mamy trochę zbliżone poglądy razem. Uh -huh. e, natomiast no nawet mnie to nie bawi. Ja Google nie wie, wiesz, nie ukrywam, jako osoba, która bardzo dużo mm, wychowała się na zwariowanych melodiach, e, bawi mnie pewien rodzaj przemocy, mhm. e, ale później zaczynasz dostrzegać e, coś, co dla mnie nie jest już raczej przemocą, tylko trochę jakąś taką chorą fantazją. I to przestaje być zabawne. Bo jest inaczej, kiedy czytasz wilka i M można być łatwo urażonym czytając ten komiks. Nieprawda. Ale znaczy zależy przez kogo oczywiście, nie? To tak samo jak Soft Parkie, Musisz się przebić przez pewną część e, takiej zapory zrobionej z ciężkiego humoru, mhm. e, żeby dojść do właściwej treści. Natomiast w likwidatorze e, wydaje mi się, że za tą zaporą nic nie ma. Są oczywiście jakieś poglądy, każdy ma prawo do, do swoich poglądów, mhm. ale pamiętam, że kiedyś jeszcze, pamiętasz wychodził taki magazyn, który się nazywał Chichot? Tak, tak pamiętam. Pamiętam, że w Chichocie kiedyś, e, nigdy nie zgłębiłem jakoś tego tematu, we wstępniaku redakcyjnym było napisane, że e, kończą całkowicie współpracę z Ryszardem Dąbrowskim. Bo była tam jakaś ilustracja, wiesz, zabawna, i okazało się, że była jeden do jednego skopiowana od. Rany zapomniałem nazwiska. Do za 50 groszy. Sadurskiego. Sadurskiego. Więc trochę przypał. Jeśli to prawda, wiesz, różnie mogło być. Nie będę wnikał. Nie dziwią mnie sytuacje, kiedy dwie osoby na świecie albo nawet dwie osoby w tym samym kraju mają ten sam pomysł, bo to się zdarza, to się zdarza no. po prostu i nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego jak Alan Grant, kiedy Powiedzieli mu na e, spotkaniu, że ukradł mu pomysł na scenariusz do e, sędziny Anderson i coś tam, coś tam, coś tam, bo on, on miał pomysł na takie opowiadanie i Alan Grant je pewnie przeczytał w jakimś, wiesz, szmatławcu wydrukowanym w sześciu egzemplarzach. a ja Pięć kupiła matka, a jeden się walał po, po ulicy mhm. i, i mu tak ukradł. I Alan Grant powiedział, że w takim razie nigdy już nie przeczyta nic i, i niech się wali. No i spokojnie. A, I... No nie każdy może sobie na to pozwolić. Dla mnie z likwidatorem mhm. jest podobny problem jak z czymś po zupełnie drugiej stronie barykady, czyli z Janem Hardym, mhm. mianowicie ja nie cierpię skrajności. Mam swoje poglądy i się ich nie wstydzę. Nieraz je tam uwidaczniam dość mocno, ale nie lubię skrajności zarówno lewostronnych jak i prawostronnych. Z likwidatorem mam dokładnie taki sam problem jak właśnie z Janem Hardym, że są zbyt skrajne, mhm. więc ja tutaj powiem tak, że nie, że likwidator mnie kiedyś bawił, bo likwidator mnie w sumie nigdy nie bawił. Mnie kiedyś tak. Mhm. Kiedyś mnie bawił, ale no te czasy zdecydowanie, zdecydowanie minęły. Plus jeszcze jakieś parę eventów z DC bym chyba tutaj dorzucił, no bo z Marvela chyba za mało czytałem. Mhm. Zero hour już mi się nie podoba tak jak mi się podobało. Eee, właściwie chyba mógłbym to skrócić, mówiąc, że Dan Jurgens się u mnie prze przeterminował. On się, on się przeterminował, tylko on o, on o tym jeszcze nie wie i że tak, ale... DC chyba też jeszcze nie, o tym nie wiedzą. <laughs> ale to, to, to był ten styl historii, które on pisał, które w tamtych czasach się idealnie sprawdzały i na pewno mam do nich jakiś sentyment i część bym może przeczytał jeszcze chętnie, ale nie wiem czy po tym ponownym przeczytaniu bym jeszcze kiedyś po nie sięgnął. Hmm. Natomiast jeszcze jeden taki tytuł który mi się teraz przypomniał z rzeczy którymi kiedyś straszliwie jarałem a teraz jest takie hmm? ale w dużo mniejszym stopniu niż niż w tych poprzednich wymienionych tytułach to są chłopaki The Boys ponieważ pamiętam że ja za pierwszym razem gdy czytałem ten komiks to się nim straszywie straszliwie jarałem teraz gdy wychodzi to po polsku od planety komiksów hmm, Zbieram te tomy, swoją drogą już ósmy tom się ukazał, więc to tempo jest dalej mega dobre i e, ma to fajne momenty ale zapamiętałem to jako coś lepszego coś, coś bardziej zabawnego coś mo mo mocniej mm, w stylu dobrego Enisa jak to ten nasz podział na dobrego Enisa, złego Enisa Z Zaraz coś o tym powiem, bo zacząłem hmm. sobie jeszcze raz to analizować i na przykład dalej ten pierwszy tom, drugi tom mi się, mi się strasznie podoba, tylko że pamiętam, że pamiętałem chłopaków jako dobrą serię z kompletnie niepotrzebnymi tajinami, tymi miniseriami pobocznymi typu Hirogazm, typu Highland Lady a teraz po ponownym po, po tych latach, gdy wychodzi to po polsku, to uważam, że no, cała historia mogłaby się spokojnie zamknąć w trzech, czterech tomach i niewiele by na tym straciła. Mm -hmm. Ja odnośnie Enisa teraz się zacząłem zastanawiać, e, które serie tak naprawdę bym, bym od ręki powiedzmy miałbym wybrać sobie serię Garta Enisa, które mógłbym mieć. E, to to byłoby łatwiejsze niż myślałem, bo szczerze mówiąc ja też mm, kaznodzieja też mi się trochę przeterminowuje powoli, mhm. e, bo mam dość tego, co wielokrotnie mówiłem. E, Dajmy dużo seksu, dajmy konflikt z Bogiem i dajmy jeszcze więcej przemocy. I to, to jest trochę taki Koniecznie magiczny eliks. Musi być Irlandczyk. Tak, mówi, no, to, to, jest ten, to jest ten związek X, Garta Enixa, który pada hmm. do tego scenariusza. Uh, Pani Max, Authority Midnighter to są najlepsze komiksy Garta Enixa dla mnie. Aha. No okej, okay. okej, okay, spoko. Bo kaznodzieja już no, trochę mnie męczy. Hmm. No, yeah. Znaczy chciałbym przeczytać jego tą końcówkę, nie ukrywam taką, jak, jak Ennis by chciał ją zrobić, tylko mu tam nie pozwolili, ta końcówka jest zrobiona tak, żeby zamknąć serię. Mm -hmm. e, natomiast e, ostatnia chyba szansa, którą dałem temu autorowi to był, to był mój błąd, e, to był Crost. <grym> oj, oj, <ojoj>. oj. <grym> To ja, ja ci powiem, że moja ostatnia szansa jaką dałem temu autorowi, zresztą oczywiście nie licząc e, obecnie wydawanych Pani Shermaxa i chłopaków, bo te tytuły znałem już wcześniej, ale jakiś czas temu na naszym śmiesznym polskim rynku pojawiło się World of Tanks. Komik. To pisał? komiks a on w sumie pisał opowieści wojenne też tak. kiedyś a to, to nie, było złe. Wojenne nie tak. było złe i pojawił się komiks World of Tanks ze scenariuszem Enisa rysunki chyba Carlos Esquera jeżeli dobrze pamiętam ja mówię kurczę no dwóch fajnych twórców tematyka która Enisowi siedzi i podpięcie pod... jest... I, i, i podpięcie pod y, znaną markę mhm. mówię no kurczę może to będzie dobre wykorzystanie licencji nie było więc no. O Chyba o komiksach na licencji rozmawialiśmy kiedyś, nie? Tak, Bo tam tak. Pamiętam, że wszyscy, o, o znaczy wszyscy, ha, obaj jesteśmy dalej pod wielkim wrażeniem, że komiks z Gears of War nie był krapem. Mm -hmm. to... Jak to się stało? <grym>, no, dokładnie, to jest dziwne. No ale tak, no, World of Tanks akurat nie ukazało się, znaczy nie okazało się być czymś szczególnie dobrym niestety. Przepraszam, że tak ciamka mówi. widzę, że tam skaczą, wskaźni <śmiech> skacze, skacze. skaczą wskaźniki. No to co? Będziemy a, kończyć. Tak, a może wy macie jakieś tytuły, po których, po, do których powróciliście po latach i okazało się, że no, zapamiętaliście je jako dużo lepsze. Mhm. Dajcie znać w komentarzach. No, natomiast my dziękujemy już. Słyszymy za... się za dwa tygodnie. dokładnie tak. Pewnie będziemy rozmawiać tak jak rok temu o tym, co było na Comic Conie. Tak jest. Może pogadamy o tym, jakie komiksy zdały e, próbę czasu, bo ich też jest troszkę. E, I tyle. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia. Cześć.